Kart historii. Powojenne UFO w Sanoku. Informacje, które za chwilę zaprezentujemy, zawdzięczamy badaczowi Arkadiuszowi Miasce. W tym miejscu chcielibyśmy zaprosić Państwa do odwiedzenia bloga Arkadiusza Miaski pod adresem arekmiazga.blogspot.com. W grudniu 2011 roku Arkadiusz Miaska przeprowadził rozmowę z panią Zofią de z Sanoka w Podkarpackiem która twierdziła, że latem najprawdopodobniej 1946 roku wraz z innymi osobami była świadkiem obserwacji niezidentyfikowanego obiektu latającego. Ta unikalna relacja, choć liczy sobie kilkadziesiąt lat, udowadnia nam, że nie wszystkie doniesienia o UFO są wymysłem naszych czasów, produktem zimnej wojny, czy skutkiem nadmiernej fascynacji i fantastyką naukową kilkuletnia kobieta wciąż dobrze pamięta szczegóły wydarzenia, które miało miejsce, gdy jako mniej więcej jedenastolatka wraz z grupą domowników i sąsiadów zwróciła uwagę na nawoływanie starszego człowieka, właściciela przydomowego sadu, który zauważył nietypowy obiekt. Był lipiec między 1945 a 1947 rokiem. Dokładnej daty nie udało się ustalić, choć możliwe, że był to rok 1946. Na wysokości kilkudziesięciu metrów nad śliwkowymi drzewami tkwił w bezruchu okrągły, złocisto-czerwonawy pojazd. Świadkowie, którzy mieli możliwość obserwowania jego spodniej części, zauważyli, że nie wydaje on żadnych dźwięków, i swoim wyglądem nie przypomina samolotu ani niczego, co widzieli w czasie niedawno zakończonej wojny. Dziś pani Zofia wspomina, że choć podejrzewano, że może to być nietypowa sowiecka maszyna, nikt nie snuł teorii na temat nieznanego wówczas zjawiska UFO. Po niedługim czasie wirujące dookoła własnej osi UFO zaczęło wznosić się, a następnie zniknęło w bliżej nieokreślony sposób. Mierzyło kilka metrów średnicy i wydawało się być płaskie, choć świadkowie nie mogli dostrzec wszystkich szczegółów. Czas skutecznie zatarł inne detale tego incydentu, aczkolwiek jego ogólny przebieg zapisał się mocno w pamięci schorowanej świadek, która następnie przekazała szczegóły swoim dzieciom. Oficjalnie przyjmuje się, że początkiem współczesnej ery UFO był incydent z 1947 roku z udziałem Kenneta Arnolda, który nad górami w stanie Washington spostrzegł przelot grupy obiektów przypominających latające spotki. Dobrze jednak wiadomo, że obserwacje obiektów, które dziś stanowią przedmiot zainteresowania ufologii, towarzyszą ludzkości niemalże od zawsze. Znany pisarz i ufolog Jacques Vallée oraz Chris Obeck zebrali setki podobnych doniesień, które zanotowano w źródłach do XIX wieku. Dorobek swój przedstawili w książce Wonders in the Sky, której główny wniosek mówi, iż to, co dziś bierzemy za obiekty UFO i co przez niektórych traktowane jest jako ślad odwiedzin obcych cywilizacji, widywane było także w przeszłości, choć interpretowane w bardzo różny sposób. I nie chodzi tu jedynie o zdarzenia, w których świadków zmylić mogły zjawiska atmosferyczne, także i dziś mylone z obserwacjami UFO, ale także te przypadki, które zawierały w sobie silny, technologiczny aspekt. A jak kształtuje się kwestia wczesnych obserwacji UFO na terenie Polski? Najsłynniejsze, ale i najbardziej kontrowersyjne przypadki miały miejsce w czasie II wojny światowej. Do najciekawszych należy historia z Warszawy, relacjonowana przez Zenona Sergiusza, który w Warszawie w 1944 roku obserwował typowe Full Fighters. Świadkiem równie intrygującego zjawiska był późniejszy ufolog Kazimierz Bzowski, który w 1943 roku widział nad płonącym gettem manewry kulistego obiektu ostrzeliwanego przez Niemców. W tym samym okresie rozegrało się najdziwniejsze wojenne bliskie spotkanie na terenie Polski. Przypadek z Nowin, gdzie obok obiektu UFO widziani byli także jego niscy pasażerowie. Przypadek z Sanoka jest unikalny pod jeszcze jednym względem. Być może jest to jeden z ostatnich incydentów z tego okresu, o którym słyszymy z ust bezpośredniej uczestniczki tych wydarzeń. Nie da się ukryć, że czas działa tu na naszą niekorzyść, i o wielu podobnych historiach nigdy się już nie dowiemy. Zjawisko zaobserwowane przez panią Zofię i innych świadków nie da się wytłumaczyć w konwencjonalny sposób, choć w narracji pojawiają się pewne luki. Jednakże charakterystyka obiektu i jego zachowanie wskazują, że mamy tu do czynienia z tworem nieznanego pochodzenia, zaobserwowanym w czasach, kiedy zagadka UFO pod taką postacią, jaką znamy dziś, miała się dopiero narodzić. Prezentujemy nagranie rozmowy Arkadiusza Miazgi z panią Zofią D. W czterdziestym to już po wojnie. Mm -hmm. Gdzieś około czterdziestym piątym rokiem. Mm -hmm. Ja wtedy miałam coś 10 lat czy dwanaście. Mm -hmm. No i tak to było wie pan na starym miejscu, gdzie myśmy mieszkali. I tam był taki sad i taki pan starszy yy, yy, przyszedł na, do tego sadu, bo to był jego, yy, yy, zrywał śliwki. Mhm. A że to było, na gó do góry patrzył, bo te śliwki były marne i zaczął wołać nas yy, tam z domu, yy, z tego obok, że patrzcie ludzie, patrzcie, patrzcie. Mhm. Co się tutaj dzieje? I taki był pojazd, wie Pan, mm -hmm. taki, tak dosyć nisko, taki cały czerwony. Tak. Słucha Pan? Tak, tak, słucham, słucham, oczywiście. Tak. No, taki, taki, no, no dosłownie jak słońce, taki, taki tylko że taki płaski. Mm -hmm. I tak się przekręcał. Do słońca, bo to było słonecznie. Tak, tak się przykręcał, i przykręcał, i w tej, i w tę stronę, i w tę stronę. Nas było dużo Aha. osób widziało, ale wie pan, to już tyle lat, czy to. Tak, a jakby pani mogła mi mało, opowiedzieć. to, że jest tych. Jak ten pojazd, ten obiekt, oddalił się od tego sadu, pani raz, ja tu do pani dzwoniłem swego czasu, tylko że mi ta rozmowa gdzieś zaginęła właśnie i dlatego dzisiaj ponawiam tą, tą prośbę i próbę, y, jeszcze raz opisania tego zjawiska. Jak on się w ogóle oddalił od was? ja on się... Co? Jaką, się, o, jaką odleciał po prostu? Jak, jak, jak zakończyła się obserwacja? On tak się kręcił w koło, i myśmy to wszyscy patrzyli, i kręcił, i tak, tak tak, i do, dół, do w dół, i do góry, i w dół, mhm. i do góry. I dosyć długo to trwało. Mhm, mhm. Dosyć długo to trwało i to było, a potem tak y, y, y, odwrócił się w, drugo, w drugą stronę tak. i już go by nie było. Aha, a czy to, y, że tak powiem, on, on leciał, czy gdzieś po prostu znikł, czy gdzieś y, y, coś się z nim stało? Nie, my nie wiemy, wie pan. Mm -hmm, mm -hmm. A jaki on miał wygląd? Jakiegoś płaskiego na przykład, y, że tak powiem, co do spotka, czy jakiegoś y, krążka takiego? Czy pani widziała na przykład tylko dolną część tego obiektu, czy na przykład bok i górę? Nie, to był taki okrągły. Mm -hmm. Cały okrągły był, tak? Okrągły był taki, wyglądało jakby miał być płaski, aha, aha, bo aha. tak się wydawało. Mhm, mm I ten obieg był bardzo nisko nad ziemią, czy jakoś tak? był dosyć nisko, że dosyć duży był, wie pan, i widać było nawet tak dosyć dobrze. Mm -hmm. A czy obieg na dole miał jakieś szczegóły? Na przykład w budowie, budowie. Nie, jakieś... nie, ma, nie, nie ma, nie, nie, płaski był zupełnie. Mm -hmm, zupełnie. Aha, a czy w tamtym okresie czasu, bo to pani raz mi stwierdziła, że to było w 37 roku w lipcu. Nie wiem, czy, czy ja dobrze mówię, bo tak, ja raz o pani dzwoniłem, to pani tak wspomniała wtedy. I w tym czasie co żeście w ogóle na ten temat sądzili? Że to było jakieś ziemskie pochodzenie tego obiektu, czy ewentualnie? Tam to, to było tak. Jeszcze ludzie tak nie, nie wiedzieli o tych rzeczach, ale to było takie dziwne, bo to byłby dzień i to było dosyć jasne, dosyć świeciło. Mhm. Aha, to świeciło własnym światłem, tak? No, takim światłem jak, jak w księżyc. Mhm, mhm. Takim jasnożółtym, prawda? Coś takiego. No i to tak. Było dziwne, no, ale nie wiedzieliśmy co to było. A żadnego odgłosu nie, żeście państwo nie nie w tym momencie, czy jakiś był głos, jakiś silnik ewentualnie, czy? Nie, nie, nie, Aha, nie nic wie takiego pan, nie to było. Bardzo dawno i to ja wiem, no, no, no naprawdę. Wiem, wiem. Pan, ludzie przed tym to. To nie wiedzieli nic o niczym, to, to nie było takie łatwe. Dokładnie. A jakby pani powiedziała, że to było, yy, stwierdziła, to było yy, po 45 roku to zdarzenie, czy dwa lata po wojnie? Bo właśnie tu bym chciał tak mniej więcej ustalić. To było zaraz po wojnie, wie pan? Aha, aha, aha. Tak. A w tej chwili ta ulica, to jak się nazywa, na którym to yy, zdarzenie miało miejsce? Yy, ulica? Tak, tak. To myśmy wtedy mieszkali, wie pan, te jakby to wytłumaczyć, tu były przy ulicy Jagiellońskiej, bo to była teraz jest Gielańska mówią mi dziewczyny. Przy e, głównej w, ulicy myśmy mieszkali, wie pan, w takich e, dwóch domach, jeden był wyżej przy ulicy, drugi tak, w podwórku. A i to było w ogóle tak na takim, nad takim sadem, śliwkowym, tam były drzewa śliwkowe, jakieś inne. Mm -hmm. A ile was tam osób było w tym momencie zbierania śliwek? No wie pan, no nas było tam trochę, bo to, bo to było do południa. I ja też byłam wtedy w domu, nie wiem mm -hmm. dlaczego, ale nie pamiętam. Ale też byłam w domu, no i była mama moja i, i, i sąsiedzi. Mm -hmm. to ale już to wszystko Czyli to kil, przy, przynajmniej kilka kilka osób było, prawda? Tak można powiedzieć. Było no, kilka osób. Ja się nawet pytałam tego, tego, co tam był ten pan taki, co mówiłam ten pan rolnik. Tak, tak, tak, tak. Ale on mówił, że on tego nie pamięta, a no, teraz tak, już y nie żyje. A nie żyje. No ja właśnie dzwoniłem raz do pani, to on jeszcze żył. Tylko pani właśnie mówiła. Ale, także no, wiadomo, to już już kawał czasu minęło. nie pan, no, to, jest... to strasznie było dawno. A tak, dziwne tak. było rzeczywiście, bośmy potem e, rozmawialiśmy długo na ten temat dużo razy, e, co to takie było, no, ale nie wiemy, nie wiedzieliśmy hmm. wtedy. Cieka ale właśnie to mnie też ciekawi, bo y, nie wie Pani jak to zniknęło, czy to gdzieś odleciało w jakimś Nie Wie Pan, no, no tak się kręciło dookoła, jako okrągły przedmiot, tak, tak, tak. Yy, w bok, w bok, w bok, w jeden, w drugi, jak to wie pan, tak, tak. się obracają tak, tak. te przedmioty, y takie płaskie, okrągłe y i teraz coraz wyżej, coraz wyżej i później już go nie było. Aha. A w momencie obserwacji nie, nie odnotowaliście na przykład jakiś, na przykład, Dziwnych zmian temperatury, w sensie, że się robiło gorąco, czy, czy chłodno. No to było lato, to było ciepło, wie pan, nie było, uh -huh. było takie niebiesiutkie. Uh -huh, uh -huh. Aha, no to dobrze, dobrze, to ja nie będę pani dłużej, dłużej przeszkadzał, bo wiem, że pani ma tam kłopoty ze zdrowiem, także serdecznie. Ja ci, panu nie powiem, no bo naprawdę tak, wiem, nie ma na wiem. kogo jeszcze Udać, bo nie ma. Wiem, wiem, wiem bo ja raz do Pani dzwoniłem, to, to tego, to już dużo też znam informacji spisanych mam tutaj w archiwum, a jeszcze chciałem sobie tą Pani rozmowę nagrać. Jakby Pani się zgodziła, to im ja to po prostu dało, żeby a, ludzie się, tak, żeby się... ludzie zapoznali e, z tą relacją. Pani. O tym nie chcę wierzyć. Tak, wie Pani... że no coś było. Tak, a tym bardziej właśnie to jest najciekawsze, wie Pani, że to zaraz było po wojnie. I, i wtedy człowiek, że tak bo powiem, o, o zdarzeniach UFO, to nie miał w ogóle dla tego pojęcia. Tak w czasie wojny nic takiego się nie działo. No właśnie, czyli pani miała dość dużą orientację, że, że to nie był samolot czy jakiś tam balon? To czy... latało, ale wszystko inne, nie takie. Materiał pochodzi z archiwum Arka Miazgi. Więcej informacji na blogu spotkania z nieznanym.